Cześć Filip, góra się kłania. Tak, nie poznałem, dzień dobry. No, dzień dobry, ja można powiedzieć, że też masz zmieniony głos przez, przez te telefony, komórki, nie wiadomo co jeszcze. Dzwonię zobaczyć jak żyjesz. No właśnie, dobrze. Właśnie yy, Paczka dla, dla szanownego kolegi yy, jest spakowana, tylko muszę dołączyć coś. Po weekendzie wytyłam taki specjalny gadżet yy, dla podnośnika. Jakby nawet można powiedzieć znać firmowy, ale to dojdzie.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 Któregoś dnia musi nastąpić właśnie przerwa, znaczy przerwa w tym sensie, że no, y, trzeba dawać no, następne odcinki dla słuchaczy, bo słuchacze czekają. I co, no to w takim razie nie przeszkadzam, tam żeby nie, dzisiaj nie marynarka nie wkręciła. Nie złapałem... w drodze, więc, więc mi tu wieje. A co kolegi, bo kolega też nie na dwa, kiedy coś tam, coś będzie? W październiku. Otóż i to, otóż i to. Także ten, to udanego wieczoru i ten, będziemy w kontakcie Filip. Okej, okay. trzymaj się Filip i ten, do, do usłyszenia.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 Ciąg dalszy tej piosenki tylko w podcaście Masa Krytyczna. <gryetry> <gryetry> Ww masa krytyczna, masa krytyczna, Pozytywne zaciszenie audycja Borysa Kozielskiego. I wreszcie niezależne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 a ponieważ ja wziąłem sprzęt ze sobą, wyszedł bardzo fajny, ciekawy wieczór, który zresztą na łamach dziadów się pojawi. Rzecz zupełnie jak na dziady niezwykła, niecodzienna I, i to jest tak, że nigdy nie wiesz tak naprawdę, co się może trafić. Tak, jak tak masz telefon przy masz... sobie, to jesteś bezpieczny w każdej chwili możesz go wyciągnąć, powiedzieć, Ej, weź to powtórz hmm. i jedziesz. A ponieważ ileś tam gigabajtów sprzętu jest w stanie udźwignąć ładnych parę godzin, to tak naprawdę nigdy nie wiesz, co z, potem z tym zrobisz, czy to będziesz trzymał, czy to wyrzucisz, czy jakoś wykorzystasz. Tak, tak. B180 był bardzo, bardzo, bardzo, bardzo taki zamkniętym, mam wrażenie, projektem kapok. Troszkę wyszedł do ludzi. No i teraz wspomniany dziadek z lasu, to już myślę, że, że jest nawet klasyka polskiego podcastingu. Ale nie będziemy o tym rozmawiać. Bartku, jesteśmy w połowie ankiety.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 Jest w tym trochę prawdy, no to jest specyficzny konkurs, on, on ma swoje hmm. wady, natomiast liczę na to, że to się będzie zmieniało, tak jak zmienia się wszystko, e, przynajmniej taką mam nadzieję. Tak, ale gówniany y, dyktafon Olympusa w kieszeni masz. Ech, mam oczywiście, tak. chociaż no, muszę przyznać, że dziady zacząłem znowu grać na Zoomie, hmm. bo mimo tego, że trzeszczy obudowa, która jest dziadowska, no i oszukujmy hmm. się, tu z tym tak. plastikiem Japońcy się nie postarali, to jednak hmm. jakoś inaczej to Dobrze, świeżak roku, czwarta kategoria. Jest masa kultury, firma na migracji, podcast dekompresor i inny koncept dreszcze. Czy ty słuchasz jakichś swoich. Czy ty słuchasz podcastów oprócz swojego? Właśnie <śmiech> o tej kategorii? No. Tak, słucham z kwary. czasem. Tak. Czasem słucham ciebie Pozdrawiamy Macieja. Mando. Macie. Tak. Odsłuchuję rzeczy do kombinatu. Zwykle, tak. bo też mhm. nie zawsze, więc, więc słucham na co dzień wigora.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 jakby nie patrzeć, tak dużo zupełnie nowych rzeczy się jednak w roku pojawia. Bo... Tak, ponad 50, jak mówił An, kiedyś Andrzej Famielec no tak. Andrzej, w, w, jego, w jego podcaście. Więc... Znaczy, o, oczywiście tej nowości uh -huh. w jego wydaniu to tak nie do końca były nowości, bo na przykład Gniazdo Światów zostało zaklasyfikowane jako nowości, a wszyscy uh -huh. dobrze wiemy, że to jest jakaś tam kontynuacja, ale uh -huh. nawet odsiewając to... O yy, 45 by było. Tak, to jest tego sporo. I no oczywiście wiesz, pytanie, ilu z tych ludzi dociągnie do 10 odcinka i upadnie po piątym i po trzecim, bo i takie sytuacje znamy i takie sytuacje mhm. się zdarzały, ale są takie przypadki jak yy, dziennik pokładowy, który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 Wspomniane troszkę tutaj kryptorykami też gdzieś tam pewnie wróci pod koniec roku albo na jesień, ale, ale nie o tym rozmawiamy. Trzecia kategoria wzorowy podcaster. Tutaj mamy na pierwszym miejscu agenta Tomasza, na drugim Janka Fiora, na trzecim Martina Lechowicza, potem Wojtek Pietrusiewicz z Magatki albo z Nadgryzionych, nie pamiętam dokładnie. Nie, nie chcecie spytać o to...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 O, o, za uprzednim ostrzeżeniem pisemnym. Tak, Maćara na, cześć... na dziewiątym miejscu w podcasterze, we wzorowym podcasterze, więc, więc trochę mu się dostało. Zresztą wygrał, wygrał czy nie wygrał EP w tym roku? Jak to było? Wy... Wygrał. Aha. Wygrał i muszę przyznać szczerze, nie wiem jak pozostali dwa uroży, natomiast e, ja spośród czterech finalistów Maćka pozwoliłem sobie sklasyfikować bardzo wysoko. Między hmm. innymi właśnie za rzeczy, które u niego ocenia za to, że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 Tak, czyli dla ciebie wzorowym podcasterem, który wzorowym podcasterem nie jest, jest Maciej Skwara. Zatem, e, zatem, tak, tak, myślę, że tak. Do... Najbardziej hmm. jest zbliżony do y, mojego takiego wzorca tego, czym, kim gdzieś tam postać posta podcastera hmm. powinna być według mnie. Tak, mówiłeś, nie masz czasu, 6 minut zrobiło się 16. Bartku, dziękuję ci za ja to. Wie, ja tak gadam, tak, ale ty... muszę uciekać. Tak, jakie plany w, w Twoich podcastach na najbliższe, wiosenne, mam nadzieję, już cieplejsze dni? Recenzje komiksów i jeżeli się uda utrzymać tempo, a mam teraz fajną ekipę, to dziady z lasu co dwa tygodnie. Mam fajną ekipę, U. bo wraz z końcem pierwszej serii doszedł na antenę jeszcze jeden człowiek, człowiek, którego znam. Przez całe jego życie, który najpierw zapytał w ogóle o co chodzi, jak mu się pochwaliłem, co robię, potem przesłuchał wszystko, co było do mm. przesłuchania, a potem złapał zajawkę i przyszedł na nagranie i się został. Ach, ja myślę, że będziemy generacja. to kontynuowali. Ech... słuchacza do podcastera. Tak, <śmiech> ale nie wiem, czy będzie tam coś specjalnie innego niż dotychczas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 Zapatrzony możemy powiedzieć w Macieja Skwary, ale takie pozytywne zapatrzenie yy, teraz związki partnerskie są na, na no gdzie są? No chciałbym się powiedzieć brzydko w dupie, ale yy, no nie no walczą, czy to, jest, czy, czy to jest, zdrowe, czy to niezdrowe, czy, czy, czy, i, i czy to zalegalizować, czy nie zalegalizować? No wiecie te sprawy.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 Ja, jedyny podcast na caluśkim świecie, co się nie nazywa. No cześć, buziaki, pa. Drin dryn, dryn. Serdecznie witamy ponownie. Um, zaginęli czy nie zaginęli? Szymon halo, halo, halo co się Słabo cię coś słychać, słabo cię sobie słychać. Nie, nie wiem, co się dzieje, dokładnie.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 Tak. Naprawdę tak. musielibyśmy zaginąć. Albo naprawdę Zagin zaginąć. Wtedy, powiem, no. wtedy nie byłoby tego podcastu, nie, nie miałby kto zmontować. To ja współczuję wygranemu w takim tak, wypadku. E, e, wygrany, wygrany. Tak, nie zaginął. Nie, nie zaginął. Jest, jest niezadowolony nawet, możemy by powiedzieć. Zatem szóste miejsce w ba, czyli odcinek, który najbardziej przypadł wam do gustu, czyli szóste miejsce w tym roku. W zeszłym zasadzie zaginęli w Halloween podcast Masa Kultury. Przejdziemy do piątego miejsca, czyli Mroczny Rycerz, Rycerz Powstaje, a z nim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 Małe film, jasne, idło, jasne. małe film idło doskonale znamy i pamiętamy zresztą z Jaśkiem. O, nawet się widzieliśmy niedawno osobiście. Tak. Przy okazji Pyrkonu mieliśmy okazję się spotkać i trochę sobie razem z publicznością porozmawiać. Tak, także Małe film idło bardzo lubimy. To jest nasz zaprzyjaźniony podcast, chociaż ja to też zawsze powtarzam, że jest to ten podcast, którego zawsze słucham, a nigdy nie zgadzam się z prowadzącym. Prawie. prawie. Natomiast agenta Tomasza wyznam szczerze, że dopiero zacząłem słuchać niedawno.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 Moje doświadczenia są podobne, więc tak, tak, moje doświadczenia są podobne, więc wstrzymam się kulturalnie z głosem niemniej No oczywiście brawa, bo wszystkie te miejsca, które agent Tomasz zajął w tej kategorii jak najbardziej zasłużone i tłumaczymy z Francuskiego, czapki z głów. Tak, a ja to już mówię któryś raz teraz, bo po raz po kolejny w moich ustach padnie agent Tomasz przy kolejnych połączeniach też to mówiłem.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 Eee, także przy tym na pewno zostaniemy nie chcemy być radnym, ale chcemy, żeby się nas słuchało tak dobrze jak najlepszych audycji radiowych w Polsce tak? o, bardzo ładne to, bardzo ładne I zatem kończymy szapoba na miejscu Megafon Extra bez presji, o podcastingu, o podcasterach o nas zapraszamy do reklamy nadszedł twój czas www.dyktafonografica.pl Musisz posłuchać, Witam serdecznie, nazywam się jestem autorem nowego polskiego podcastu Full Wypas. Nadaje z Wielkiej Brytanii, a dokładnie z miasta Calife Rhapsody, O czym będzie mój podcast? Właściwie to o wielu rzeczach. Będzie dużo humoru,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 podcast sportowy. Paki macie biegówki? Przydałyby eee, się. No. No. żeby się poruszać po mieście? A ty błyskotliwy jest. <grystanie> no bo ja dzisiaj próbowałem samochód odkopać i nijak mi nie wyszło. Dobry, dobry taki. Szuka tak? Nic, nic. Dobrze, czy coś jeszcze mamy? Nie, co już wypiliśmy. Sok też. Woda też. Woda też. Czas, kończyć. Kończy, bo będziemy kończyć. Powoli czas kończy, czas kończyć. Nie opowiem do wcipu. No tak, bez zupełnie. Zostało... Subiektywny podcast sportowy. Żegnamy reklamy. Megafon Extra. Bez presji. O podcasterze. O podcastera, O nas. Kategoria Szapoba czyli przed chwilą rozmawialiśmy z chłopakami.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 Więc staram się wybrać coś, co będzie interesujące, coś, co będzie miało związek z, z odcinkiem, ale to nigdy nie jest tak, że jeśli mówimy o powiedzmy, rap, nie wiem, opodatkować niezadowolonych jest jeden odcinek. To jest akurat cytat z Federika Bastiata. Czwarte miejsce, czyli wady postawy obywatelskiej. Aha. Czwarte miejsce za 2012. I właśnie, o co tu chodzi? Przyznam szczerze, że nawet nie wiem, o czym wtedy było w odcinku. Co tydzień... No to przejdźmy A. do trzeciego miejsca, czyli Mind Camp.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 Tak, zatem, y, cóż to można po więcej powiedzieć, jak zwykle, nagroda umowna, wyślemy pocztą, najlepszy Bardzo odcinek, dziękuję. najlepszy odcinek y, w 2012 roku, opodatkować niezadowolonych agent, Tomasz. Zatem z Tomkiem połączymy się jeszcze raz, a teraz y, chwila przerwy, chwila muzyki, chwila odsapnięcia, czas może na zrobienie małych chyba. Megafon Extra, bez presji, o podcastingu, o podcasterach, o nas.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 energii i mam nadzieję świetna zabawa dla wszystkich słuchaczy. Mówi los, papa. E, tym, którzy, którzy słuchają mnie od niedawna przypomnę pewne fakty właśnie z historii e, Detroit. Podcast Podcinek Niezależny głos w internecie Podcinek.com Przepraszamy. Żyjesz, śpiewasz, mówisz, jesz. Może jeszcze śnisz. Obudź się, dopóki nie jest późno. Pranie mózgu.blogs.pl Nie daj się, nie pozwól na manipulację twoimi przekonaniami. Żegnamy reklamy.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 Jakby ktoś chciał. Uh -huh. <grymne> ja, co ja więcej ja mogę powiedzieć? No oczywiście, dzień dobry, witam słuchaczy megafonu, me mega podcastofonu, bo to jest podcastofon w sumie dzisiaj. Jest ja Ci dam. Z nowało się, kurczę, wymyślam słowa. stanowało się dwóch starych podcasterów, którzy założyli podcastofon, a jeden z nich teraz sobie założył drugi projekt i, i tego projektu właśnie słuchacie, czyli Filip. Yy, także witam serdecznie. Tak gdy założyłem, mówiąc, że ja z Przemkiem, a wy się potem tam na krzywy ryj, do ryj. Do, do, do... Ale to, to ty mówisz teraz o podcastofonie, a, a ja mówię teraz o megafonie, Ta. że megafon Ta. założyłeś ty, Ta. a podcastofon no to stara historia dawno temu. Ta. Wciąż jeszcze yy, kręci się jakoś kuleje ostatnio, bo brakuje ludzi, Ta. ale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 No, on za szybą siedzi tutaj i, miesza i mont montuje, tak? i yy, tak. żeby cię było słychać, jakbyś miał naprawdę męski, ładny głos, tak? a nie ten taki, tak, który tak, tak. słyszeli wszyscy ci, którzy spotkali Cię na żywo, tak? tak <złatak> yy, co z moimi projektami? Yy, one sobie wiszą gdzieś w mojej głowie yy, są pomysły i, i wiele razy zapowiadałem, że wrócę, że wrócę, że wrócę ale brak czasu, chyba na tamten świat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 Ale no Martin jest zawsze, po prostu on ma siłę przebicie, z te i on, on tam wszędzie się wepchnie. Zresztą zresztą, zresztą e, z Martinem wiecie jak to jest, ma parcie na szkło, więc on się wszędzie gdzieś tam e, dostanie. Ale chciałbym się spytać, gdzie są podcasty z tamtych lat? E, wydaje mi się, że przeminęły z wiatrem troszeczkę. To był fajny temat w ogóle, bo...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 No, drugi, drugi, rzut, półrzutowy rzut. taki właśnie, 2007-2008. E, no, no to, to ci jeszcze gdzieś tam się reaktywują. E, z tych wcześniejszych, no to nie ma nie ma już chyba nikogo. E, tam był, był, była próba Łukasza, Łukasza. Mikrofonu. Tak? No, ale Łukasz się skończył już w 1963, <głos> jak przestał nadawać. Po pierwsze Łukasz już nawet nie nadaje w niedzielę, już nawet nie nadaje co tydzień. Ach, no, to już szkoda i, gadać niko... Polskie Detroit, który nie nadaje w niedzielę. Nie no i Detroit. do tego nie nadaje już Detroit, więc to już jest całkiem nie Detroit. <śmiech> <śmiech> tak. <śmiech> e, tak, tak ale, tym, ale teraz jest bardziej Polskie. Nie? Kiedyś było Polskie Detroit bardziej Detroit, a teraz jest Polskie Detroit bardziej Polskie. Tak, e, tak. sobie gadając. No i właśnie, no i pokończyły się te podcasty, projekty. E, są za to nowe, różne i niektóre z nich też pojawiają się, znikają. Niektóre są bardzo dobre. Wydaje mi się, że też takie ocenianie... Wiesz, ja jestem przeciwnikiem wszelkiego rodzaju ankiet i nie będę tutaj niczego krytyk krytykował, natomiast... Yy...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 Um, no i, i, i wtedy to każdy był z nas zrobionym podcasterem, a teraz teraz masz rację, masz rację, że zresztą Pichon też w swoim podcaście, jednym z ostatnich o mówiliśmy pozdrawiamy go tutaj serdecznie mówił, że, że ankiety są ok ale, ale każdy w sumie mógłby taką ankietę zrobić na swój sposób i każde, by były wyniki inne, no ale cóż...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 to akurat tam pierwszym spotkaniem nie był, ani nie był pierwszym spotkaniem, ani nie był spotkaniem pierwszym podcasterów. Nie będziemy tu wnikać co i jak. Tak, to, ale, ale ja mówię oficjalny zlot podcasterów. Oficjalny, taki, nie... nieoficjalny już. Tam. Ale nie, no chodzi o to, że to było przygotowane spotkanie, no na tak, którym no, no mógł się każdy dobra. pojawić tak naprawdę. I, I to nie była grupka osób, bo wszystkie te inne spotkania były takie, że ludzie się gdzieś tam umówili, no spotkamy się, spotkamy, pasuje, hmm. nie pasuje, okej. Okay? I to zazwyczaj tam był jeden dzień, ewentualnie nocka, a tutaj już były trzy dni no dobra, no dobra. I, i każdy mógł do, dołączyć i to było oficjalnie, właśnie dlaczego oficjalne, dlatego że y, to było tak organizowane, że mieli tam być i słuchacze i byli, y, i, i podcasterzy i każdy kto chciał po prostu. No dobra, nikt się, się kłócił. Bo jeszcze by mi żyłka pękła i wtedy bym źle skończył. E, wiesz co, mam wrażenie, że, że teraz ludzie się troszeczkę inaczej spotykają. Teraz masz na Facebooku 3500 znajomych, chociaż nigdy, e, nigdy nikogo nie widziałeś i myślę, że ludzie w ten sposób bardziej się komunikują z sobą. E, my akurat się widzieliśmy, nagrywaliśmy na żywca, nagrywaliśmy e, w jednym studiu, no, w jednym ogrodzie trendowskich.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 I to cię czasem dyskredytuje, bo, bo, bo teraz jest równie dużo ciekawych podcastów, równie dużo ciekawych ludzi, dużo, dużo ciekawych projektów, a takie właśnie grzebanie czasem w przeszłości nie jest za dobre, bo... Bo, bo, bo to cię trochę ogranicza w tym, co robisz na przyszłość, więc, więc myślę, że, że warto się, Rafał to pomógł troszeczkę, bo miałem problemy odciąć się od tej przyszłości naszej, jaka była, taka była, nie chcę jej tam y, o, y, rozliczać, ale, ale myślę, że warto patrzeć, wiesz, na to, co się dzieje wokół nas, bo tak jak się spytałem na końcu, gdzie są podcasty z tamtych lat? Kurwa, nie ma nic. Więc, więc warto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 Oprócz tak, Beskitu. Oni to tam nawet sami siebie hołota nazywają. <grych> tak, ale, ale z, y, czasami tak lubię kontrowersyjnie właśnie zacząć. Bo o co mi chodzi? O to, że y, te nasze podcasty wówczas, tych, tych początkujących, y, to było takie, że my naprawdę się do tego przykładaliśmy. Każdy na swój sposób y, i w każdym podcaście można było znaleźć naprawdę wiele serca. Natomiast teraz zauważ, że jest bardzo wiele y, produktów, które lecą na zasadzie takiej, że ktoś włącza nagrywanie i, i później wyłącza nagrywanie i to jest podcast. Tak? I od początku do końca sobie gada i, i to może być fajne, to, to wcale nie musi być montowane, nie musi być tam jakoś wypieszczone, nie musi być podkładu muzycznego i tak dalej, ale my jeszcze wplataliśmy do tego reklamy, nawzajem się promowaliśmy,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 Więc, więc y, może tego mi troszeczkę brakuje, ale jest naprawdę zajebiście dużo fajnych projektów. I tak jak tak jak Pepe mówił, y, w, rozmawialiśmy z nim, możemy wszystko, mamy, mamy wszystkie tematy, naprawdę. Myślę, że zeszły rok dla polskiego podcastingu był bardzo dobry. Ja jestem, wiadomo, uważany, za wieczną marudę, malkontenta kontenta, te widziński ciągle marudzi, ale nie. Ale zeszły rok był naprawdę, uważam, dobry, Robert. Radzę zapoznać się z wynikami ankiety, posłuchać troszeczkę w wolnej chwili, jak skończysz naukę i myślę, że ale, ale to. nie. to nie jest tak, że ja uważam nowe za złe. Wcale nie. Yy, I nie, nie. Druga, druga, druga rzecz. Kiedyś było inaczej. Ja zawsze mówiłem, że a. kiedyś było inaczej, a teraz... A, teraz, a teraz, teraz jest inaczej, no, no bo co, no, no. kiedyś macie mi utarnosa, nosa, że, że ja mówię, że kiedyś było inaczej, a teraz jest źle, bo nie jest tak, jak Ale było. Ale nie, kiedyś. weźmy pod uwagę jedną rzecz. My za, jak my zaczynaliśmy, to nie mieliśmy wzorców żadnych, a, no nie a ci mieliśmy. teraz... No, ty, ja, nie, ja nie miałem, ty miałeś, ty, ty, ty słyszałem, że mnie słuchałeś <śmiech> w początku. Ja tam nie, nie lubię o ptakach słuchać, wiesz... To. Ale w każdym razie teraz siłą rzeczy to musi być lepsze, gdzieś ludzie się nauczyli, nasłuchali, wyciągnęli wnioski, więc gdyby te współczesne podcasty były gorsze, dużo jest gorszych, no to, to ja bym się wtedy właśnie zdziwił. One muszą być lepsze. A, a druga jest taka rzecz, że tak mi się wydaje przez tą taką, w cudzysłowie oczywiście, elitarność, ale wydaje mi się, że ta elitarność powodowała to, że każdy podcast, który wówczas był, ja pamiętam, słuchałem każdego podcastu, jaki był i wszystkie były dobre. Wszystkie były dobre po prostu. Tak, e... tak, tak. Na początku nie, ja się nie zgadzam z to, nie wiem, czy, czy dobrze zrozumiałem, ja nie zgadzam się z to, że kiedyś te podcasty były złe, były złe bo Timi cast Kast Bartka Klimaszewskiego no miód, po prostu pełny pełne radiowy podcast. Borys Kozielski na początku puszczał e, rewelacyjne podcasty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 że jest teraz łatwiej. Hmm. I, I teraz jeszcze jedna taka myśl, która mi y, przyszła do głowy, to to, że... Ostatnia już. Dobra, dobra, skoro już cię tam y, wyrzucają ze studia. Y, to to, że jest... wtedy nas było mało,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 więc, więc dużo było takich podcastów troszkę niszowych, ale właśnie, jak już mówiłem, takich, których mi brakuje, czyli takich osobistych, fajnych y, audioblogów, które znikają niestety y, właśnie z ankiety, dlatego moje pytanie, gdzie są podcasty z tamtych lat, a pojawiają się podcasty, które są bardziej takie mocniejsze jakby w, w promowaniu się czasem albo...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 ale kiedyś właśnie tych podcastów było mniej, czyli łatwiej było znaleźć komentarz i dopisać komentarz, a teraz jest luk. No to jak już, jak, już mówisz, jak już mówisz o katalogach, mm -hmm. no to i, i tak mi cały czas próbujesz dowalić, się ja jako gość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 i może być kiepskie i to też mi się wydaje, że to jest takie fajne i w miarę uniwersalne i, i, i przede wszystkim sprawiedliwe i, i każdy to może zrobić, tak. więc, więc ten katalog polecamy y, czyli katalog podcastów.pl tak, każda piszka swój ogon, chwali, każdy ma prawo, dobra, powiedziałeś ale, mi, że dam, to, to ja pochwalę, Filip za, ja pozwolę, się pozwolę sobie po, pozwolę gadać u Ciebie, ale musisz mi pozwolić na reklamę katalogu, no mówię no dobra, co mam, do, mam do stracenia, więc tak to jest. Dobra, nic takiego nie ma. Dobra dobra, dobra, dobra, dobra, dobra, dobra, dobra, ale cię, teraz, ale cię teraz, pochwalę i no, y, no tutaj zdradzę troszeczkę kulisy dawnych spraw z podcastofonowych, bo Filip zawsze był osobą, która y, cierpiała na y, jakieś y, niedocenienie w y, grafice i do tej pory cierpi na tym, na tym że, że jest niedoceniony w grafice. Y, natomiast ja zawsze mówiłem, że to jest przerost formy nad treścią. Y, no jak się teraz porówna y, podcastofon, który wygląda y, pożal się Boże i y, to jest y, od paru już lat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 Ładne dopracowanie graficzne. Aczkolwiek nadal uważam, że to jest przerost formy nad treścią. No tak. Wolność domku w swoim tomku, albo jak to się mówi, yy, i tyle. Dobrze, Robcio, tak. Dzięki za, za nagranie. Rozgadaliśmy się cholernie długo, Audycja miała trwać dwie godziny. W sumie nasza chyba będzie miała trzy godziny, czyli tyle, ile standardowy podcastofon trwa. Trzy godziny, czyli jakby ktoś bardzo chciał. Podcastofonu pod, podobno w tym tygodniu nie było. Dziś nie będzie w zasadzie. Rozmawiałem z Andrzejem, F Andrzejem Famielcem. internet mu wyłączyło. Yy, zakopał ich śnieg i w ogóle, więc jedyną słuszną audycją w tym tygodniu będzie Megafon Extra. Ja Ci dziękuję za to spotkanie. Życzę Ci wesołych świąt. Jutro niedziela Wielkanosta będziesz jadł pewnie białą kiełbasę i, i malował jajka, więc wszystkiego dobrego. Happy Easter, mister, jak to mówił Przemek no, Szczepaniuk i, i tyle. I dzięki. I no do ja, usłyszenia w tak. następnym kiedyś spotkaniu. No to ja w takim razie życzę zarówno Tobie, jak i całej ekipie Megafonu i słuchaczom Megafonu Szczęśliwych świąt wesołych. Tym, którzy są w Polsce, to śnieżnego Aleluja, tak? tak? Znaczy nie aleluja, tylko śmigusa dymygrusa.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 Megafon Extra. Bez presji. O podcastingu, o podcasterach, o nas.